Uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby mnie wykonał. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 4. Jezus mówi: modli się do Ojca i modli się tak. Ja cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby mnie wykonał. Czym jest uwielbienie Boga? Czym jest uwielbienie Boga? Jest wykonaniem dzieła, które zleciłeś. Uwielbić Boga na ziemi, to znaczy dokonać dzieła, które zlecił Bóg. Uwielbienie Boga na ziemi jest wykonaniem dzieła, które zlecił Ci Bóg. W ten sposób uwielbiasz Boga. Boga w taki sposób uwielbiamy. A zatem uwielbienie Boga na ziemi polega na posłuszeństwie temu, co Bóg powiedział przez swoje spisane słowo i co Bóg powiedział bezpośrednio do Ciebie. Żeby uwielbiać Boga, żeby poruszać się w tym, co dał Bóg, my musimy podjąć decyzję o posłuszeństwie. Teraz spójrz, jak te rzeczy mają się do siebie. Gdy zaczynamy od posłuszeństwa, to jesteśmy w wielkim problemie, ponieważ łaska wprowadza nas w miejsce, gdzie posłuszeństwo nie jest najwyższą formą spotykania się z Bogiem. Najwyższą formą spotykania się z Bogiem jest miłosna relacja. Miłosna relacja. Ale jakie jest moje pytanie? Jak odpowiadamy na miłosną relację? Powiedziałem wdzięcznością. Co to znaczy być wdzięczny? Jak ja mogę być wdzięczny mojej żonie? Jak mogę być wdzięczny Tobie? Jak mogę być wdzięczny Tobie? Ja zaczynam dowiadywać się jak najwięcej o Tobie, Chcę, abyś był szczęśliwy. Chcę Cię uszczęśliwiać. Wdzięczność polega na uszczęśliwianiu. Wdzięczność nie jest nakazem, to nie nakaz. Wdzięczność jest wynikiem spotkania się z miłością. Wdzięczność to nie nakaz. Ludzie pytają, czy muszę być posłuszny Bogu. Czasami na przykład prowadzę kogoś do Jezusa, ktoś mówi, no tak, przyjmę tego Jezusa, ale czy będę musiał być Mu posłuszny? przyjmiesz, jeśli realnie okażycie Bogu, to Ty będziesz chciał być posłuszny. Będziesz miał pragnienie bycia posłusznym. Będziesz pragnął Jeżeli zaś przyjmiesz tylko religijną formułę, to Ty będziesz się zawsze pokusował z posłuszeństwem. A więc moja odpowiedź jest taka, że Ty nie musisz być Absolutnie. Nie. Ja chcę być posłuszny. Miłość oczekuje odpowiedzi. Miłość nigdy nie wymusza. Nigdy, nigdy. Pamiętaj. Miłość oczekuje odpowiedzi. Miłość jest pewnego rodzaju pytaniem. Tak? Pytanie: Czy mogę Cię pokochać? Czy chcesz tego? Tak, chcę. Chcę tego. Patrzcie, już sam początek stworzenia człowieka jest taki, że Bóg stwarza ogród Eden, w ogrodzie Eden jest drzewo poznania dobra i zła. Na co te drzewo poznania dobra i zła pozwolą? Po to, jest. O nic. Więcej. Jest problem. Po co Bóg? A zaznaczam, że Bóg stworzył te wszystkie drzewa, Bo tak jest napisane w Biblii, stworzył drzewo on o stworzenie drzewo. Po co on je stworzył? Powiedzieć wam po co. Drzewo poznania dobra i zła zostało stworzone w ogrodzie Eden, aby ludzie mieli wybór. Bo miłość potrzebuje wyboru. Nie ma takiej miłości, która nie opiera się na wyborach. Miłości jest przyporządkowane wybieranie. Rozumiecie, o czym ja mówię? Miłości jest przyporządkowane wybieranie. Jeżeli nie mamy możliwości wyboru, to nie jest to miłość. To jest nakaz. No, gdyby nie było drzewa poznania dobra i zła, tak, to nikt nie mógłby wybrać drzewa dobra i zła lub nie wybrać drzewa dobra i zła. Też powie, to Bóg na pokusę to wystawił, nie? bo nikogo nie kusi. Widzisz, ee, dlaczego jest tak zwana przysięga małżeńska? Po co ona jest w Przyszedł małżeńska jest deklaracją, tak, że odpowiadam na Twoją miłość miłością swoją. Jak odpowiadam? Poprzez wierność, bycie z Tobą, za jedną pomoc, nieopuszczenie Cię aż do święć. Czyli ja odpowiadam na miłość miłością, która jest aktywna w pewnej deklaracji mojej. Widzicie, posłuszeństwo jest efektem miłości. Posłusznym jest tylko ten, kto kocha. Kto nie kocha, nie będzie posłuszny. Nie ma szans. Do posłuszeństwa przyprowadzi nas tylko miłość. Dlatego też, przyjaciele, powiedzieć wam, czemu Kościół w kraju jest jeszcze taki słaby, bo się ludzi straszy. Ludzie są straszeni i mówią tak. Są straszeni, mają mówioną taką rzecz. Ty musisz być posłuszny. Ty musisz być posłuszny, bo jak Ty nie będziesz posłuszny, to Cię Bóg odrzuci. Ja Bóg przyjdzie do Ciebie i w ogóle ludzi się straszy, ludzie są posłuszni z posłuż... ze, ze strachu. Mówi się tak, nie będziesz przynosił swoich dziesięci. nie będziesz tutaj dobrze dawał, to Ci nie będzie już życiu wielko. Przynoś dziesięciny, bo Cię diabeł będzie okradał. Tam byłem w świecie, nie przynosiłem dziesięciu, nie dni ja bym go ja Tak by się wziąło, bo w świecie człowieka miałem trzymanę jak mógł. Przyjaciele. Niewątpliwie. Będziemy też o pieniądzach, jak będziemy nauczać o tym mówić. Niewątpliwie istnieje zasada siania i rzęcia. Niewątpliwa jest to zasia zasada. To jest bardzo proste. Kto sieje? ten będzie żął. To, co się Siejesz skąpo, będziesz żął skąpo. Bardzo proste. Ale nie można ludziom powiedzieć takie rzeczy, tak? W formule strachu, że jak nie będziesz przynosił dziesięci, to Ci się nie będzie wziął. No przepraszam. To jest, to tak nie działa. Wiecie, ja mam kontakt z wieloma biznesmenami chrześcijańskimi, którzy są poranieni w są poranieni poranieni. Biznesmen jak przychodzi zazwyczaj jakiś bogaty człowiek do kościoła, to są dwie formy. Albo się, nim, się go okręca sobie wokół palca. Rozumiesz? A nawet trzy. Pierwsza to jest okręcenie wokół palca. Zmanipulowanie do planu. Drugie to jest to, że on się skacze wokół niego, że Ciebie, jak wiesz. Jak kłotek. Jak, jak, jak mm, A trzecie to jest tak, że się go zastrasza. Zastrasza się. W ten sposób biznesmen... Mnóstwo biznesmenów podchodziło z kościoła. Są się takimi wolnymi elektronami, ponieważ zostali porani, i się, rozumiem, że czasami rozmawiam z ludźmi, to mówią, że co mi kurczę porobili, to się w głowie nie mieści. Ale to, to nie, nie, nie chcę o tym mówić, chcę żebyście zrozumieli bardzo ważną formułę, że posłuszeństwo jest wynikiem miłości tylko, prawdziwe posłuszeństwo jest wynikiem miłości. Ja dzisiaj będę mówił o rzeczach, które są związane z nieposłuszeństwem, buntem i ich nobrnością. I to są rzeczy, które otwierają półki demoniczne, one otwierają, one otwierają. A ja chcę, żebyś miał pozamykane drzwi. Chcę, żebyś był zamknięty dla diabła. Chcę, żebyś był jak zamknięta forteca, żeby diabeł nie mógł się w ogóle dotknąć palcem, rozumiesz? Chcę, żebyś był silny i scalony. Chcę, żebyś był silny i scalony. Dlatego powiem Ci, jakie są zagrożenia, ale w tym momencie kładziemy zrozumienie że posłuszeństwo, to jest to, co Bóg powiedział przez swoje słowo, to jesteś posłuszny wobec tego i to musi być skonfigurowane z tym, co Bóg powiedział osobiście do Ciebie. Tak? Pamiętaj, żebyśmy też o tym pamiętali. To, co mówi Bóg do Ciebie zawsze jest zgodne z całym Nowego przymierza. Zawsze. Nie ma czegoś takiego, że to jest niezgodne. Rozumiesz? Czyli jak przyjdzie do ciebie jakiś, e, jak, jakaś osoba usługująca na przykład proroczych i powie ci, że na przykład te zniewolenie jest u Pana, żeby ci czegoś nauczyć, tylko wybędź na końcu. Raz Wybędź. wypiąć. Bo to jest przecież w krzyżu. Na przykład. Ewangelia Jana 14,15 mówi nam tak. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać w dzieci. Tak, nie, to jest prosty. Jeśli mnie miłujecie. Jeśli mnie miłujecie. Bo jak nie miłujecie, to nie będziecie posłuszni. Skąd jest posłuszeństwo? Z miłości. Co jest podstawą posłuszeństwa? Wdzięczność Bogu. Jestem posłuszny, bo jestem Ci wdzięczny. Robię to, co robię, bo jestem Ci wdzięczny. Dajesz szmal na Kościół, bo jestem Ci wdzięczny. Głoszę Ewangelię, bo jestem Ci wdzięczny. Uzdrawiam, uwalniam, skrzeszam, szerzy Królestwo, bo jestem Ci wdzięczny. Życie kładę, bo jestem Ci wdzięczny. Tak, jeden powód cały czas. Jeśli mi mimujecie przestrzegać, będziecie moich przykazań. Ktoś mówię muszę, nie, nie musisz. Bo miłość nic nie musi. Jakby miłość musiała, to by nie była miłością. Wiesz, co to jest? Miłość na siłę. Jak się to nazywa? Gwałt. Artykuł 168 Kodeksu Karnego. Gwałt! To jest miłość na siłę. Miłość nigdy nie ma nakazów. Miłość oczekuje wdzięczności. Dlatego nie wolno nam myśleć w kategoriach, czy ja muszę być posłuszny, musimy wypalić to z siebie, czy ja muszę być posłuszny. Nie musisz właśnie. Nie potrzebujesz. Nie musisz. Ale miłość, ona w Tobie, Kłoniec, które nie da Ci spokoju. Jak człowiek kocha, to musi być wdzięczny sam w sobie. Wiesz bo się spalisz. No skłonisz, powiem Jak nie odpowiesz. Dlatego, kiedyś mój znajomy taką ładną rzecz powiedział, mówi, przez i tak o Ciebie sądzenie z miłości przyjdzie". Tak naprawdę te, ten sąd o nagrody, który będzie w niebie, prawda? kto tam dostanie lepszą nagrodę, to będzie, z, yy, jakby, po, po, to będzie jakby płaszczyzną tego, jak bardzo kochałeś. Tak? Ile miłości uwolniłeś, tak? ile miłości uwolniłeś. Ile miłości uwolniłeś, taką nagrodę dostaniesz. Taka jest prawda o tych nagrodach. Gdy kogoś kochasz, to go uwielbiasz, czyli oddajesz mu część najwyższą. Najwyższą formę szacunku. Gdy kochasz Boga, to jest, to jest, gdy kochasz Boga, to Ty szukasz ustawicznie, w jaki sposób, tak, odwdzięczyć się mu za to, co, co, co On zrobił dla Ciebie cały czas. Ja cały czas szukam możliwości. Zobacz, że w ogóle mnie do niczego nie nakłania, w ogóle mnie nie zmusza, w ogóle mnie nie kieruje w tą stronę. W ogóle On się nie, wiesz, On w ogóle mnie nie stymuluje. Jeszcze by nigdy Bóg nie powiedział, że mi podzięki za to. Rozumiesz? Absolutnie. Bóg nie mówi takich rzeczy. Zobacz Jezus, jaki mówi pewne, jeśli mnie miłujecie. I sobie idzie w ogóle. Jeśli mnie umiłujecie, będziecie przestrzegać tego, co ja mówię. To nie chodzi o 10 przykazań, to nie chodzi o prawa rabinistyczne, to chodzi o to, co Jezus do nich mówi. Tak? Jeśli mnie miłujecie, jeśli nie, to nie. Ja zostawiłem ludzi, pytam, mówię tylko kochasz Jezusa. Koch, czemu tak żyjesz? Czemu tak żyjesz? Jest taka kobieta, wierząca osoba, narodzona z Bożego Ducha, w dawnych czasach, upadła. Upadła tak potwornie, że stała się prostytutką. I pewien człowiek, taki mnich, poszedł do niej. Nie mógł się do niej dostać. I on się jako klient zapisał. były dawne I on, nawet żeby się do niej dostać, to jest złożona rzecz tam. Sutenerzy byli nawet w samych czasach. Trzeba było dać drogie kamienie, żeby się tam do dostać. No. I on zdobył taki kamień. I dał sutenerowi. Siedziało z tysiąc lat temu przecież. I on do niej wszedł jako klient. Ustał w promu, popatrzył na to, rozpłakał się i powiedział – Co Ci zrobił Jezus? Co Ci zrobił Jezus, że jesteś w tym miejscu? Ona tam padła na kolana i pokutowała i wyszła z nim. Wróciła do wspólnoty. Stare dzieje Ojców Kościoła, tak zwanych Ojców Pustyni. Widzisz, miłość do Boga, najwyższą formą uwielbienia. Przez to, że chcesz być Mu posłuszny. Wybierasz posłuszeństwo. Ja wybieram posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest z wyboru przyjacielu. To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Nigdy nikogo nie przymuszaj, bo Bóg Cię nigdy nie przymusza. Nigdy nie zmusza nikogo do jakichkolwiek działań, bo Bóg Cię nie zmusza. Nie manipuluj żadną osobą. Bo Bóg, Bóg nigdy Tobą nie manipuluje. Bóg jest prostolinijny. Bóg mówi, jeśli mnie kochasz, moje dziecko, to będziesz mi posłużony. Jeśli mnie nie kochasz, to nie będziesz. Ale ja Cię kocham wciąż. I wciąż masz powrót. I wciąż masz wejście do mnie. I wciąż Cię akceptuję. I wciąż mi się budowasz. Rozumiesz? Wiecie co powoduje, że człowiek się upamiętuje? Kto pamięta z Biblii? Boża? I... Stałeś kiedyś, że Boże są do upamiętania Cię prowadzi? Ja nie mam takiego zapisania. Ja mam zapisane takie, takie coś. Boża miłość, w innym przykładzie Boża dobroć, do upamiętania Cię prowadzi. Boża dobroć! Bogiem się ludzi nie straszy! Nie wolno straszyć ludzi Bogiem. Nic ja w ogóle nie wolno. W ogóle się straszyć, nie wolno. I my się nie bawimy w takie rzeczy. Nie straszymy się nawzajem. Taka zasada. Nie straszmy się. Gdzie dobrze w tym? Nie tam, jak zrobisz do do, To co? Nie możesz mnie zostawić. Czemu już nie mogę zostawić? Wiecie, jak kiedyś powiedziałem, chyba na temat małżeństwa mówiłem, strasznie mnie nie spodobało się. Ja mówię, ludzie, kto Wam mówił, że jesteście swoją własnością. Gdzie Wam do głowy takie coś, że jest małżeństwo i że mąż jest własnością żony, a żona jest własnością męża? To jest to takie nauczanie dzieliliście? No bo my jesteśmy jednym ciałem. To się łączcie w tym ciałem. Ale nie uważajcie, że jesteście jednym duchem. Bo w mojej Biblii nie jest napisane, że mąż i żona są jednym duchem nie są też jedną duszą. No, no. no. Ty mnie nie rozumiesz! Nie muszę Cię. Posłuchaj. Może że mówi, Ty mnie nie rozumiesz! Nie muszę Cię rozumieć. Muszę Cię kochać. Inaczej. Chcę Cię kochać. Kocham Cię. Ja Cię nie rozumiem. Ja Cię kocham. Ty, rozumiecie? Wiecie, ludzie wielu ludzi się patrzy, ale ja. Właśnie tak tu. To, to właśnie tak tu jest. Jak ktoś mi dzisiaj powie tutaj, że i, wszystkie małżeństwa takie są, że wy się doskonale rozumiecie, to ja wiem, że ty nie mówisz prawdy. Tutaj nie ma ani jednego małżeństwa, które się doskonale rozumie. Wiecie dlaczego? Bo to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. W ogóle wiesz, że nie ma takiego czegoś, że dwóch ludzi na świecie się może zrozumieć? W ogóle takiego czegoś nie ma. W stu procentach nie ma w ogóle takiego, go nie ma i nie będzie na tej ziemi nigdy, aż do powrotu Jezusa. W tysiącletnim królestwie rozpocznie się tak zwana jedność myśli i jedność emocji, ale nie teraz. Dlatego jako aniołowie będziemy, jest napisane. ok? Jako aniołowie. Wtedy nie będzie formuł zazdrości i tak dalej, i tak dalej, Będzie łączność, nastąpi łączność również na pułapie duszy. Chociaż dalej rozdzielność na pułapie ducha. Nie ja o tym dalej będę mówił. Chodzi o to, że to jest nieprawdą, że my się rozumiemy w 100% wszyscy. To jest nieprawda. Jak ktoś do tego próbuje dążyć, to mu jakąś ma. To mówię. Ja tam szukam takiej kobiety, która mnie zrozumie. Mówię: Uczułem Chyba musi mieć skończone studia psychiatryczne. <grym> ja na przykład bym w tym życiu nie wymagał od mojej żona, że ona mnie zrozumiał. Rozumieć? Bo mnie zadał straszną torturę. Bo moja dusza jest jeszcze silnie pogięta. Tak? Silne pogięcia w duszy jeszcze. Nie dopiero Bóg yy, yy, wyprowadza z moich zaburzeń, tak? I teraz, jak ja od niej zaczął wymagać, żeby ona nie zrozumiała w moich zaburzeniach, wtedy ja bym był jakiś. Tak? Ma kochać. A ja mam kochać ją. Miłość nas słowości. Tak? Dlatego jest napisane, że miłość przykrywa wiele czego? Amen. Tą miłość przykrywa, czy jest napisane, że ich nie będzie tych błędów? Tak? Ale co jest z miłością? Ona je przykrywa. Czyli my możemy żyć ze sobą nawet, jeżeli popełniamy wzajemne błędy wobec siebie. My możemy ze sobą żyć, to jest w ogóle możliwe. Małżeństwo nie polega na tym, że jest dwoje idealnych ludzi, którzy prowadzą idealny związek, tak? Bo to jest w ogóle pstura. To się zdarza, nie wiem, w czym... Ale nie w realu. Nie ma realu. W realu jest jedność ciała. Tak? Ja zawsze mówię, ludzie, jak będziecie obydwoje patrzeć na Chrystusa i będziecie mieli bogate życie seksualne, to przetrwacie każdą zawiruchę w życiu. Bo to jest biblijne. To jest biblijne. Tak? Jeżeli kogoś kochamy, to chcemy być posłuszni. Szukamy jego pragnień. Tak? Szukamy. Szukamy pragnień Bożych, szukamy Panie, szukamy pragnień Twoich, chcemy Cię poznawać głębiej, bardziej, mocniej. Chcemy być Ci wdzięczni, bardziej, głębiej, mocniej. Poznać się kochać. Kiedy. Pra